Skąpy Nedo i myśliwy Sazaki, Baśń japońska. Daleko stąd, na samym krańcu świata, była kiedyś wyspa, a na niej wielkie królestwo. Ludzie, którzy ją zamieszkiwali, od dawien dawna uprawiali ziemię, łowili ryby i polowali na dziką zwierzynę. W miastach pracowali majstrzy i kupcy, a żołnierze chronili królestwa przed nieprzyjacielem. Wszyscy byli bardzo pracowici i sumiennie wykonywali swoje obowiązki. Zawsze jednak zdarzają się wyjątki i znajdą się tacy, którzy wcale nie myślą o uczciwej pracy, tylko kombinują, jak się wzbogacić kosztem innych. Do takich właśnie ludzi należał skąpiec Nedo. Chodził codziennie na targ, gdzie oglądał różne produkty, a gdy coś mu się spodobało, zaczynał narzekać. Chciał w ten sposób odstraszyć innych klientów i zniechęcić ich do kupna. Zazwyczaj jego sztuczki działały. Kiedy inni chętni słyszeli jego głośne uwagi o tym, że ryby wyglądają na stare, albo że płótno jest źle utkane, od razu odchodzili od straganu. Wtedy skąpy Nedo posyłał swoich służących, aby za obniżoną cenę kupili upragniony towar. Pewnego razu na targu pojawił się myśliwy Sazaki. Wracał właśnie z porannych łowów. I niósł ze sobą piękne kaczki. Wyglądały tak smakowicie, że skąpcowi do aż ślinka pociekła na ich widok. Jednak swoim zwyczajem zaczął kręcić nosem i głośno mówić, że wyglądają na wyjątkowo stare i żylaste i że on nigdy by ich nie kupił. Sazaki bardzo się rozgniewał. Zanim jednak opanował się na tyle, by coś skąpcowi odpowiedzieć, wszyscy chętni kupcy dawno się rozeszli. Został tylko jakiś sługa, który za grosze kupił od niego wszystkie kaczki. Chwilę później do myśliwego podszedł biedak, prosząc o jałmużnę. Ten zaś nie zawahał się ani chwili i podzielił się z biednym człowiekiem swoim marnym zarobkiem. Wtedy starzec powiedział, dziękuję ci, panie, za twoje dobre serce. A teraz pozwól, że ci coś poradzę. Nigdy więcej nie pozwól się oszukać temu skąpcowi. I starzec opowiedział myśliwemu, w jaki sposób Nedo oszukuje innych. Po tych słowach myśliwy obiecał sobie, że następnym razem przechytrzy Nedo. Po paru dniach Sazaki pojawił się znowu na targu. Na jednym ramieniu niósł wielką wypchaną torbę, a na drugim bambusowy pręt, a na nim dwanaście bażantów. – Kupujcie, bażanty, kupujcie, bażanty, cały tuzin za jedną sztukę srebra – zachwalał głośno towar. Skąpynego, który właśnie przyszedł na targ, śmiał się w duchu zmyśliwego – już sobie wyobrażał, jak zaprosi znajomych na ucztę i ugości ich smacznymi barzantami, a oni będą sobie drwić z głupca, który tak tanio oddaje wspaniałe ptaki. Podszedł więc do myśliwego i zaczął się z nim dla rozrywki targować. Spuść pan nieco z ceny. Sztuka srebra za dwanaście barzantów to za dużo. Nie sprzedam taniej. Tuzin barżantów za sztukę srebra i ani grosza mniej – wołał głośno Sazaki. Wtedy skąpiec wyjął monetę z sakiewki i oddał ją myśliwemu. Ten zaś rozwiązał wielki worek, który niósł na plecach i wyjął z niego sieć pełną małych ptaszków. A, – A co to jest? – krzyknął przerażony Nedo. – Tuzin barżantów za sztukę srebra powiedział wesoło Sazaki. Tylko proszę ostrożnie liczyć, bo mogą uciec, dodał myśliwy, a w tej samej chwili ptaki wydostały się z siatki i wszystkie daleko odleciały. Zebrany na targu tłum wybuchł głośnym śmiechem, a skąpiec poczerwieniał i ze wstydu chciał zapaść się pod ziemię. Potem długo jeszcze ludzie opowiadali sobie o tym, jak Nedo został wystrychnięty na dudka, a właściwie na bażanta.